Złoty Tron, odcinek pierwszy. Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Złoty Tron, podcastu, który prowadzą dwa blogi: Łódzkie Manufaktorem oraz Grot Ordelli. Ja z, łódzkiego, z Grota Zygmunt, Vincent, Witek. szwagier. Podcast będzie około czterdziestkowy i będziemy rozmawiać o różnych tematach, związanych z 30-ką 30 i wszystkim innym, co nam przyjdzie do głowy. Postar postaramy się być y, cenzuralni y, i postaramy się być zabawni, więc jeżeli nam to nie będzie wychodziło, to y, trudno. <laughs> trudno. <laughs> Okej. Okay, y, dlaczego wybraliśmy formę podcastu? Forma podcastu jest chyba najłatwiejszą do nagrania, y, aczkolwiek najtrudniej się jest zebrać, y, ale jest chyba w tym wszystkim najmniej edycji. No i chcielibyśmy, żebyście mieli materiał do y, słuchania w drodze podczas malowania i. Po prostu w jakimś swoim chwili, kiedy nie będziecie nic musieli robić mózgiem, tylko rękami, więc nie tego podcast i będzie można to włożyć w słuchawki i sobie słuchać. Co poza tym będzie w podcaście? W podcaście oczywiście będziemy mówić o tym, co robimy ze strony hobbystycznej, ale także będę starał się znaleźć, będziemy starać się znaleźć jakieś możliwości, żeby zrobić wywiady z ciekawymi ludźmi ze środowiska hobbystycznego, przede wszystkim z okolic Łodzi, no bo stąd jesteśmy wszyscy i to środowisko będziemy chcieli promować, ale także z innych środowisk około, około no, polskich po prostu, tak? No. Okay, jeśli chodzi o częstotliwość podcastu, nie, ob, nie obiecujemy niczego, ponieważ wszyscy pracujemy i wszyscy mamy różne zobowiązania, ale jak się uda, to się uda, postaramy się chociaż raz w miesiącu nagrać jeden odcinek, ale nie, nie jest to, nie będzie to pewnie norma i nie będzie to standard, więc jak się pojawi, to się pojawi, when it's done, it's done. po prostu. Okej, okay, ponieważ nie znacie nas osobiście jakoś taki, nie wiecie, z naszych blogów czasami nie wynika, jak często, jak długo zajmujemy się hobby, postanowiliśmy zrobić taki krótki wstępniak, abyście mieli pojęcie o tym, co z kim właściwie kogo słuchacie. Więc zaczniemy teraz sobie od Winsa, od który opowie, jak długo i od kiedy zajmuje się 40 i w jakim zakresie, i, tam i tak dalej. Winzu, oddajcie mikrofon. Siema, cześć, uh, jestem Vincent. Uh, zajmuję się hobby gdzieś tak od uh, końcówki szóstej edycji, tak mi się wydaje przynajmniej. Najdłużej grałem w siódmą, tak na dobrą sprawę w szóstej zdążyłem nie wiem, może ze dwie gry zagrać, a gram głównie Chaosem, uh, Chaos Space Marines, a zacząłem od uh, kupienia sobie w, w jednym z łódzkich sklepów hobbystycznych um, tego Battle Boxa, nie pamiętam, Karol, co to był? Kogo z Battle Force? KS Battleforce właśnie, z Rhinosem, pozestami, Bezergarami i tam innym dziadostwem, no i powoli, powolutku ta armia rośnie, a w obecnej chwili troszeczkę skłaniam się, no dzięki temu co GW ostatnio wypuszcza, czyli Kalt i Prospero skłaniam się w stronę trzydziestki. Głównie dlatego, że znajduję tam Legion rules, które chyba każdy chaosowy gracz chciałby mieć, a GW nie daje. Znaczy Forge World w sumie dał, mam w 30. -ce. I maluję Night Lordsów, także w sumie tyle o mnie. Jak dużo masz armię? Wiesz co? Myślę, że jakbym wszystko policzył, to co mam, to 3000 punktów może by wyszło. No to już całkiem pokazuję. Da się tym grać, tak? Mam z czego wybierać, natomiast, no wiadomo, jak chaos w tej edycji Uch, będzie, a nie się. wszędzie. A nie wszędzie za dobrze. Ok. Eee, Witku, Szymanowi, tak z tej strony. Ja, jeśli chodzi o kwestię armii, to tutaj nie będzie tak prosto, ponieważ <głos> ja odgram od piątej edycji. Zaczynałem jako gracz e, Space Marine oczywiście. Pierwsza armia, którą kupiłem to były to, to byli Dark Angels, którzy wtedy jeszcze korzystali w ogóle z kodeksu z czwartej edycji. W większości modeli nie było, więc sklejało się wtedy, z czego się tylko dało skleić te modele z jednej, z jednej wypraski, takiej zakon, zakonniczej, bym powiedział. Tam była jedna ręka, dwie głowy, to, to piąta edycja. To po zejście. E <laughs> tak. To więc zacząłem w edycji i rzeczywiście na początek zbierałem tych Dark Angelsów. Nawet ich dozbierałem całkiem sporo, przede wszystkim pierwszą kompanię, czyli Deathwing, który to sprzedałem na, na ebayu, a aktualnie tak naprawdę gram i, i jeśli coś robię z hobby, to robię, to robię dla orków. Mam armię Blood Angelsów, gdzieś tam sporo punktów, ale nie pomalowaną zupełnie. Kilka modeli tylko, ale jeżeli coś robię i mam chwilę to przede wszystkim orków. E, pomalowanych modeli nie mam za dużo, bo <laughs> słyszę z nie tego, mam. że raczej, raczej należy do tej wolniejszej części malarzy. E, maluje jeden, mole, jeden model na kilka miesięcy, no, co przy orkach, no to <laughs> jest jakiś zaskocz. nigdy nie zagrasz. Nie, tak? bo sami nie gram, bo, bo po prostu fala idzie w odstawkę. Po prostu nigdy ich nie pomaluję, więc raczej składam, taki, składam takie elitarne modele orków, jakichś meganobów, bohaterów w tą stronę raczej idę. Hmm. No, i to już jest, to w tej edycji to już kilka dobrych lat. Mhm. Jest, na pewno kilka dobrych lat. I punktów nie wiem, ile mam, to naprawdę jest ciężko, ciężko. Pomalowanych niewiele. Pomalowanych to bardzo niewiele. Zresztą <grym> to będzie. natomiast z tych modeli, modeli, jak chyba większość tym ma taki problem z tym hobby, że w momencie, w którym się robi jakiś tam remanent tych rzeczy, które, które jest, okazuje się, że w szafce są jakieś takie niepotwierane pudełka, i jeszcze jakieś blistery gdzieś zaginione. Gdzie, więc z <grym> <grym> tego fizycznie jest bardzo dużo. Natomiast takiego dogrania, no to, to nie wiem, może z 2000 punktów. Okay. No, wie, modele Witka mogliście oglądać wiele razy na moim blogu, e, z, z, z tagiem Witek po prostu, e, tam właśnie wrzucałeś, wrzucaliśmy co, Sonsawy, Orbosa, e, gazgura Twojego, Kruka, Meganoby i, no. i, i Big Maca. Sporo tych modeli było, no i widać, że standardem mocno odstają od tego co ja tam pokazuję, ale ja za to mam dużo, pomalowane, no. więc no. jakiś balans musi być. Ok, i mamy e, trzeciego e, ostatniego członka łódzkiego Manufaktorum, mm. czyli Szwagra. <kuh> Cześć tu szwagier. Warhammera 40 tysięcy gram od roku 2013, natomiast ogarniam temat od 2012, kiedy Vincent przyszedł do mnie ze wspomnianym wcześniej Battle Forcem Chaosu i z wódką. No Strasznie i w, w, procesie, w procesie spożywania tejże wódki pomalowaliśmy po figurce, spodobało mi się. Figurki trochę gorzej. Jak na pierwszą nie było źle. Ostatnio Duncan z Warhammer TV pokazywał swoją pierwszą figurkę i śmiałem twierdzić, że w porównaniu z jego pierwszą figurką moja była bardzo dobra. To yy wytniesz potem, mam nadzieję. Nie. A to będzie Spoko, Spokojnie. Staram się robić ich jak najmniej. Jeśli chodzi o bitewniaki, to wcześniej miałem. Jeśli chodzi o bitewniaki, to wcześniej miałem kontakt ze Star Wars Miniatures, około roku 2008-2009. Do czego wracam zresztą w tej chwili? Troszeczkę, mimo że to jest gra już martwa, już od dawna nic nie wychodzi. Ostatni dodatek był chyba z... Yy, 3 lata temu. A tyś nie no, możesz nie wykorzystać, że Imperium Atakuje? Kto nie kontaktuje? wiem, nie, nie ogarniam w ogóle zasad Imperium Atakuje, ale wydaje mi się, że tam jest, one są większe. Natomiast jeśli chodzi o te starosminiacursy, to one same, same w obrębie tej gry nie trzymają skali do końca, bo w różnych dodatkach różnie skalowali, różny poziom detali, rzeźby, wszystkiego. <śmiech> Natomiast tak, jeśli chodzi o bitewniaki, no to może nie, nie, nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia, no, bo nie skupiam się, powiedzmy, aż tak na graniu, bardziej na malowaniu. To jest dla mnie najprzyjemniejszy aspekt tego hobby. Zbieram też polską grę bitewną Wrzesień 39 wydawaną pod patronatem Muzeum Wojska Polskiego. I niedawno wyszły do niej, właściwie dwa dni temu wyszły do niej zasady. Pierwsza część zasad, które można już kupić i będę się powoli z tym zapoznawał. Jeżeli okażą się grywalne, to myślę, że wszyscy tutaj pogramy sobie w to troszkę. W sumie tyle na temat. No dobra, powiedz to... jakie masz armię? A. A. Właśnie, tak, to Tak, jeśli chodzi o 40. to moja największa armia to są Ultramarinsi coś pod 2000 punktów podchodzące, myślę, w tym momencie. Poza tym mam Thousand Suns z Chaosu. Tam troszkę mniej, bo tam nie wiem, około tysiąca, może troszkę więcej. I zacząłem ostatnio, kupiłem sobie pudełko Betrayal at Chaos i zacząłem malować White Scarsów, ponieważ w książkach o herezji Horusa najbardziej mi przypadły do gustu. A poza tym GW wypuściło różnokolorowe spreje do malowania figurek, dzięki czemu malowanie koloru białego stało się nagle szybkie i przyjemne. Szwagier jest masochistą lubi malować białe i żółte figurki. <głos> <głos> tak, ale tak jak mówię, dzięki temu skrojowi Corax White idzie to bardzo szybko sprawnie i tak naprawdę nie, nie, nie ma dużo roboty, żeby uzyskać gładki biały. No bo dla niewtajniczonych jest różnica między białym podkładem a tą, tym kolorem, o którym mówisz, prawda? Tak, to jest taki leciutko ciemniejszy niż biały i on się pokrywa z farką butelkową Ultu One Grey. Czyli, czyli jest można go tak troszeczkę, w białym. Jeżeli chcesz, to można tak. White scarry można robić highlighty. Dokładnie, Dokładnie do y. tak robię. A null o ile y, zagłębienie. Null no, no, o ile robimy wszystko, możemy zrobić. <laughs> no nie, no zależy od koloru sir, no. Ja, to... OK, no to zostałem tylko ja, czyli Ziggy z Grota Jego. Ja, czterdziestkom i ogólnie bitewnikami zajmuję się od jeszcze takiego starego systemu, jakim był Warzone. I były to lata 2000... No jak 2000? 19.96. Chyba 8, 6 jakoś tak mi się wydaje. 96 mi się wydaje, bo jeszcze byłem w liceum. Tam zaczęliśmy grać właśnie w Orzona, zbierałem armię regionu. Natomiast bardzo szybko ją sprzedałem, żeby wymienić na figurki orków do czterdziestki. Potem jak kolega pokazał mi podstawkę do drugiej, do drugiej edycji, i gdzie były właśnie orki i i Space Marine, chyba, się dobrze pamiętam. No i od tamtego czasu grałem przez wiele lat, a później miałem długą, długą przerwę przez 5 czy 6 lat i wróciłem z powrotem w trakcie, kiedy byłem na wyjeździe w Wielkiej Brytanii i zauważyłem, że mam Games Workshop'u pod domem właściwie. Wtedy zacząłem grać, to był czas czwartej, przejściowo piątej edycji i od tamtego czasu już gram bez, bez przerwy, zbieram. Tak naprawdę, cz cóż, cóż, cztery armie w tym momencie. Pierwsza to główna to są orki, których mam, na, nawet nie próbuję liczyć ile tysięcy punktów. E, mam flash terrorystów, których próbuję robić, mam gdzieś pomalowanych około 15 2000 punktów. E, armię Tau, też około 2,5, może 3 nawet. No i ostatnio y, zbieram z różnych, y, po aukcjach Allegro, y, zbieram armię Imperial Guard, Astra Militarum, jakkolwiek tam ich ich zwał. Y, gwardzistów, których mam ich niezbyt dużo, ale idę właśnie w piechotę, w pojazdach. No więc w taki sposób się wszyscy może pokrótce przedstawiliśmy, także będziecie wiedzieć skąd tyle wiedzy i skąd i, i, i, i czym się który, każdy z nas zajmuje, więc teraz może przejdziemy do czegoś bardziej interesującego, czyli tego co ostatnio zrobiliśmy w hobby. A w tym dziale, w kolejnym dziale chcieliśmy pokrótce Wam zawsze opowiadać o tym, co udało nam się zrobić w ostatnim okresie. Czy będzie to okres miesięczny, czy dwumiesięczny, czy jakikolwiek inny. Ale chcieliśmy Wam z grubsza powiedzieć, co udało nam się pomalować. Oczywiście część rzeczy możecie zobaczyć na naszych blogach, na naszych stronach, na naszych kanałach YouTube, ale chcieliśmy zrobić też takie podsumowanie, żebyście wiedzieli bo nie każdy musi oglądać i nas śledzić gdzie indziej na innych platformach. Więc może zaczniemy od szwagra. Który, który, który ostatnio dosyć dużo pomalował i różnorakich rzeczy. Dużo? Nie powiedziałbym, że dużo. <śmiech> ostatnio na warsztacie mam, o czym wspominałem, Star Wars Miniatures. To były figurki, które były malowane fabrycznie. Można powiedzieć, przez małe azjatyckie rączki, podejrzewam. Ale gardzisz, gardzisz nimi. <śmiech> no, powiedzmy, że takie malowanie w wielu przypadkach zostawiało wiele do życzenia. Bo tam, tak jak mówiłem o rzeźbie, tych figurek i o skali, to w zależności od dodatku różni się też malowanie, bo w niektórych są tylko kolory bazowe, lepiej lub gorzej nałożone, w niektórych nawet łoszach, ktoś tam użył, ale to rzadkość raczej, jeżeli był, była jakaś postać, która powinna mieć oczy i źrenice, to jedna źrenica jest na policzku, druga na czole. Owszem, bardzo małe kropeczki wyszły, do bardzo precyzyjnym pędzelkiem, no ale nie tam, gdzie trzeba. nie automat. Być może. Także powoli, sukcesywnie sobie przemalowuję te figurki. Tak samo też, jeżeli jest na przykład figurka Rebel Trooper, która w kilku dodatkach występowała i ma różne figurki, tak różną rzeźbę, no to żeby przynajmniej malowanie było takie samo, a nie od sasa do lasa, bo tam w każdym inny kolor im przychodził do głowy. Tak? Czy nawet uniformy mają na przykład w innych kolorach, tak, tak? Tak. Super. Także staram się to ogarnąć, natomiast też jeszcze będę poszukiwał, jeżeli kogoś znacie, to może w komentarzach polecicie, kogoś kto sprzedaje mapy do Star Wars Miniatures ewentualnie ten mały podręcznik z zasadami który był bo bardzo chętnie coś takiego sobie przygarnę a z innych rzeczy które malowałem to maluję White Scarsów z 30. to jest Power Armor Mark 4, ponieważ jest, pochodzi z zestawu Betrayal Cult bardzo przyjemne modele, bardzo dobrze się je maluje zwłaszcza z pomocą spraya Corax White no i powoli powstaje pierwszy oddział Taktycznych Legionistów. Tyle z mojej strony. Do 30. do 30. do 30. No ja ze swojej strony unikam 30 jak bo mam za dużo rzeczy już do malowania w, w, w, w obecnym momencie. E, natomiast pracowałem, pracuję cały czas nad e, swoimi e, Dowlcza Squad, czyli nad, nad formacją z Łagazgu to jest 30 Storm Boysów i, i Zagstrak. Może być oczywiście więcej tych Boysów, może być tam ich aż od 90. Każdy tam są trzy oddziały Boysów, ale stwierdziłem, że 10 wystarczy, bo i tak już to będzie duże osiągnięcie, jeśli ich wszystkich pomaluję. No jak to bywa, mimo że figurki nie są takie same, bo można ich poskładać na miliony różnych dziwnych sposobów, tak malowanie w kółku jest wciąż tego samego przy ciągłym braku czasu. Zdemotywowało mnie dosyć intensywnie i pomalowałem tylko 10, ale, ale walczę. No i w międzyczasie maluję też figurkę, która została zrobiona przez kolegę, który mi wysłał tą figurkę czyli ten wielki model Warbosa orkowego Taska, Dimon Killa, który tam sobie pracuje nad nim. Nie pokazuję wipów zbyt dużo już teraz, bo zmiany są dosyć bardzo małe, ale, ale cały czas coś tam się dzieje. No na, na półce leży jeszcze dużo modeli, leży jeszcze pudełko e, na przykład, no Bikerów, czy Warbikerów, leży e, gorkanot i parę figurek do Age of Sigmar, ale, ale to, to w swoim czasie, Age of Sigmar jeszcze, jeszcze przyjdzie na to czas. No, na razie czekam e, z, z utęsknieniem na pudełko Blood Bowla, aby sobie z, z, zakupić, pomalować wszystkie figurki i mieć kolejne, kolejną planszówkę e, lub też ewentualnie, jak się rozmyślę, modele do konwersji do, do 40. -tki. Misu? Ostatnio <coughs> skończyłem katafraktów z boxa Betrayal at Calf. Skleiłem ich sobie zgodnie z nightlordowymi ilustracjami z któregoś z tych fordżowych podręczników, czyli kombi boltery i lightning claws. I wczoraj chyba zresztą wysyłałem zdjęcia VIPowe moje. Robiłem. To się chyba nazywa... Legion Support Squad, to znaczy to jest zwykły oddział pięciu typa, tylko że wszyscy mają special weapons i zrobiłem sobie pięciu chłopa z meltami i zostały mi jeszcze plecaki do nich i sierżant do skończenia, do zrobienia. I w sumie to tyle, poza tym w kolejce leży jakiś tam smutny drop pod, z, z którego jeszcze nie udało mi się nawet folii zdjąć i no, z siedem nie zdjąłeś folii z niczego nie zdjąłem folii nawet z bolterów natomiast jeszcze idą do mnie zakupione gdzieś tam na, na tym w targowisku polskim mhm. targowisku w, i tak. w z tego z zestawu z Prospero bo akurat jeden z, tam z użytkowników tego targowiska wystawił ich w nieprzyzwoicie niskiej cenie, więc no, szarpnąłem się i kupiłem ich, będę miał kolejny zestaw taktyczny. Ogólnie celuję w taki sposób, żeby móc tą moją armią Nightlordową i sobie zagrać w 40 i 30, To znaczy, że na przykład jak mam terror składy, takie bardziej elitarne jednostki, to, żeby po prostu mogły robić jako na przykład chaosowi Chosani, a lub po prostu zwyczajni e, Chaos Space Marines. E, no tak. Poza tym większość jednostek e, tych, które można kupić w plastiku do herezji można swobodnie wykorzystywać w czterdziestce. Contemptory mają przecież czterdziestkowe zasady do... E, Ale tylko dla lojalistów. Nie, e, z Forza mają zasady do czterdziestki. No to kwestia po prostu grania z kimś, kto nie obraża się, że fordżowe modele przynosisz, a myślę, że takich osób będzie coraz mniej, zwłaszcza, że GW nie coraz więcej... Tak nie no. <grafię> coraz GW coraz więcej wypuszcza, coraz więcej wypuszcza yy, przecież produktów trzydziestkowych w plastiku, Prawie. więc myślę, że to będzie coraz popularniejsza rzecz i taką zwykłą yy, armię typu... Dużo, dużo piechoty i jakiś tam rhinos, bo praktycznie rhinos 30 w małym stopniu różni się, jeżeli chodzi o model od tego, od tego 40 drop Droppody są identyczne, więc jeżeli chcemy pograć drop podami to kupujemy zwykłe 40 drop droppody i po prostu malujemy je w barwy wybranego Legionu, więc myślę, że po prostu ta gra będzie coraz popularniejsza. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że no, chaos nie jest w tej edycji najmocniejszy, najmocniejszy i ludzie cały czas chcą te legionowe zasady, która 30 im po prostu daje. Poza tym 30 przez to, że praktycznie możesz, biorąc grasz różnymi wariantami tej samej armii, tak, bo cały czas mm -hmm. grasz z Space Marinesami na dobrą sprawę, a wydaje się być troszeczkę bardziej zbalansowana niż, niż na przykład no, to, co na przykład Eldarzy mogą zrobić i tału w stosunku do, do chaosu czy, czy orków. No jest lepszy balans. Po prostu, no, prawie wszyscy mają te same staty z, z małymi tam wariacjami. Mm. I poza tym uważam, że w 30 jest to, co powinno być w formacjach. W 40 to znaczy, że jeżeli bierzesz jakąś formację, to dostajesz jakieś zasady dodatkowe, ale dostajesz też jakieś ograniczenia, że na przykład nie możesz brać heavy supportów albo nie możesz czegoś takiego. Mm -hmm. Natomiast w 40 kiedy bierzesz formację, to dostajesz tylko bonusy. Większe lub mniejsze, ale to są tylko bonusy. Mało jest takich formacji, która daje Ci bonus, w zamian za coś tam. No mało chyba jest, ale z drugiej, z drugiej strony jest takie ograniczenie, że nie możesz, na przykład, na przykład musisz wziąć jakieś jednostki, których niekoniecznie normalnie byś chciał wziąć. Nie, no to oczywiście tak. A no, tak. Michał chyba robi y, demi-company? Nawet battle-company to jest formacja, która składa się z dwóch demi-companies, czyli pół kompanii i jednego tak zwanego auxiliary choice. Tam można różne rzeczy wziąć. Można wziąć trzy oddziały scoutów, można wziąć hmm. dwa whirlwindy i land Speedera. To jest jakiś tam oddział artyleryjski, że land speeder służy jako spotter, hmm. a whirlwindy lepiej strzelają. Zdajcie no, sami bonusy taka formacja, Nie, nie ma żadnych Dali problemów. Tak, transporty tak? Największy bonus to jest taki, że wszystko w tej formacji łącznie z Rhinosami ma objective secured i wszystkie transporty. Są darmowe, czyli można wziąć darmowe drop pody, darmowe rynosy, albo darmowe Razorbacki myślenia z Heavy Bolterem. Ewentualnie dopłacić 20 punktów per Razorback i mieć wtedy wszystkie z kanonami. Czy możesz technicznie no. wyjechać 10 Razorbackami z Assault Canonami i bolterami i będzie się to krzywało powiedzmy około 100 punktów. Może tak być. No. Nice. i nie masz żadnych ograniczeń, tak? I... Nie to znaczy ograniczenia są takie, co mogę wziąć, a czego nie mogę wziąć. tak? nie odejmuje mi na przykład jakiejś specjalnej zasady. Nie, albo, czyli na I... przykład nie możesz szarżować, nie ma czegoś takiego. Osobiście myślę, że znaczy, robi się bardzo off-top, <grych> ale hmm. osobiście myślę, że właśnie informacje tak powinny wyglądać, że dają ci coś, coś w zamian za coś innego, tak? Hmm. Na przykład dają ci jakąś zasadę typu Furious Charge, ale nie możesz czegoś tam zrobić na przykład przez turę przez to. Na przykład nie można strzelać przed szarżowaniem, albo coś takiego, Mogę żeby, żeby coś był to. jakiś, nie wiem... Fabularne jakieś uzasadnienie na przykład, że... To jedna sterować. rzecz, a druga, że po prostu no, dużo formacji robi się zwyczajnie OP. I hmm. szczerze powiedziawszy to osobiście nie chciałbym kupować na przykład sześć razy ten sam model. Tylko dlatego, że daje mi jakieś specjalne zasady, po prostu nie bawi mnie to tak, hmm. że muszę kupić, nie wiem, 8 storm serżyów czy czegoś innego, bo chcę wygrywać turnieje, tak? No ale też nie jesteśmy graczami turniejowymi, więc nas to nie, nigdy nas się... nie jest. Witku, co u Ciebie? Jaką figurkę pomalowałeś w ostatnim, znaczy, w ostatnim pasy, Malowanie to, <laughs> jestem blisko zakończenia dwóch modeli. Mhm. Jeden to jest kapelan śledczy Dark Angelów, gdzieś tam ten model znalazłem i jest już w, takiej, powiedzmy, w końcowej fazie, że malowania zostało już tam kilka tylko detali. Ten model myślę, że niedługo będzie można zobaczyć oczywiście na, na profilu ludzkiego To jest jeden model, który, który kończę. Drugi model, który kończę i tutaj też mam olbrzymią radochę z malowania to są modele Death Watch. z racji tego, że ta armia jest stosunkowo mała. tam. tam 30 modeli, to będzie, to będzie niewyobrażalna ilość punktów. No, to jest naprawdę dobrze. fajna armia dla mnie, bo, bo, bo no, ilość modeli to dla mnie z, z główny czynnik. <laughs> Przy doborze <laughs> armii. Ja muszę mieć takie armie małe, bo, bo, bo w dużych armii nie jest To mogłeś grać z sami, prostu... tylko byś ich sprysnął na srebro. Tylko le, le, le, le, nie fakt, spreju, że gardzę sami, i... Wtedy tak, mógłbym grać z nimi. <laughs> <laughs> nie, nie, y, zupełnie poważnie. Porsche super modele. Mm. Bardzo mi się podoba to że z racji tego, że każdy członek tej formacji pochodzi z jakby z innego zakonu, to mogę całe moje bit pudło, które mam, mm. wyciągać wszystkie te rzeczy, które zbierały mi się na lata i, i składać prawda, wilka z, z rakietnicą, salamandra z, z, z miodaczem Sorry. ognia, tak? I, I wszystko mogę sobie dobierać tak, jak należy. No mam pomalowane na tą chwilę trzy modele. Teraz właśnie maluję kapitana Artemisa z ostatniego boksu. Mhm. Jest już też w takiej powiedzmy, zaawansowanej fazie. I skończyłbym je na pewno, gdyby nie fakt, że znalazłem Blitz z modelem Uruk Mega Warboss do Age of Sigmar. Który to model uważam za na jeden z najlepiej wyrzeźbionych w ostatnim czasie. I absolutnie pochłonął mnie. Jest już złożony w części. Jest już cały podkładowany. I, i zabrałem się za malowanie, więc powoli nabiera kształtów. Może wrzucę też jakieś, jakieś zdjęcia z, z prac. Natomiast model jest absolutnie wspaniały, jest wielki, jest, wielki, jest na podstawce od w porównaniu do zwykłego Space Marinesa jest po prostu wspaniały. Tak jak powinien wyglądać Ork po Tysiącach lat spędzonych w. Powinien być, powinien być duży, no przede wszystkim. Znaczy, jest bardzo duży. Model, no. Naprawdę jest duży i wspaniale rzeźbiony jestem zachwycony. Tym Czyli modelem. sugeruję, że jeżeli ktoś by chciał naprawdę wypaśionego wypaś urbosa do swojej armii czodieskowej powinien wziąć ten model i podarować mu różne dziwne ciekawostki. I... Znaczy problem z tym modelem jest taki. Ja to teraz że... tak wiesz, myślę z poziomu konwersji, nie? No tak, tylko. Problem z tymi modelami nowymi jest taki, że ile te stare modele były, były robione w taki sposób, że jakiś tam korpus był osobno, głowa była osobno, ręce były osobne, wszystko się jakoś sklejało, do jednego korpusu można było dopasować cztery ręce, czy tam wszystkie ręce, które były w komplecie. Nowe modele, te cięte laserowe, one są tak złożone. Że ta ręka tego orbosa ona pasuje tylko do tego orbosa, bo ona jest tak pocięta, mm. że do żadnego innego modelu jej nie przykleimy. Znaczy, przykleimy, ale będzie to wymagało olbrzymiej ilości Greenstaffu, modelowania to ręki, y, na ramienia, prawda, mięśni na ramiennych, tego wszystkiego. Nie jest wszystkiego. to tak proste jak, nie jak, jest tych jest tak proste jak, jak w tych modułowych. I to jest się tak zaczęło, pocięty... To się zaczęło chyba od Dark Vengeance? o ileśnimy tam, co takie sloty specjalne, że każda rączka, każdy plecak ma tak dopasowany, znaczy... prostokątny, trójkątny i, i tak dalej. Tak, żeby tylko do jednego dopasowało. Tak, osoby, które zresztą y, sprzedałem tak? Jest problem z założeniem innego plecaka do innego czołzena bo jest inny slocik. Dokładnie, to jest kwestia obcięcia zwyczajnie tego slota i przyklejenia bezpośrednio plecaka do, do pleców przez to, to jest coś, co oni robią, moim zdaniem, już od jakiegoś dłuższego czasu, żeby usprawnić możliwość nie, to, no, to składania. Tak? Dokładnie, że ktoś, kto. Kupuje to pudło i w życiu nie składał figurkę, po prostu weźmie, o nie pasuje tu, nie pasuje tu, nie pasuje tu, o, tu pasuje. i wtedy Tak, tak, wygląda. tylko jeszcze w momencie, w którym one są cięte w jakiś taki <śmiech> logiczny sposób, tak. że ta głowa jest osobna, natomiast ten model urbosa, ten kto miał go w ręku, ten wie doskonale o czym mówię, on jest złożony w taki sposób, że ta ręka nawet nie przykleja się do korpusu, ona się przykleja jakieś od, od wewnętrznej strony no. pancerza, prawda? One są tak pocięte, jest naprawdę tak pocięta, że jak patrzysz na wypraskę, to w pierwszej kolejności nie jesteś w stanie stwierdzić, jak to złożyć. Ja musiałem skorzystać z instrukcji, ja trochę tych modeli złożyłem w życiu. Przez ona jest tak pocięta laserowo, że, że w zasadzie no, pasuje idealnie, nie? spasowane są świetnie. Ale, ale, jednak ale jednak konwersje w tym przypadku to mnie by się na pewno nie chciało, 100%. I ten modelem się zajmuje, i on mi zajmuje najwięcej czasu, i. Mhm. No bo jest dwa dni malować rękę, tak? Tak, jestem zmotywowany, żeby go skończyć. Plus ostatnio przejrzałem jeszcze moje stare modele i też tam parę rzeczy znalazłem, więc będę musiał trochę <laughs> rzeczy poprawić. Tak to jest jak się kupuje na zapas, no, po prostu. Przed nami kolejny dział, który mam nadzieję będzie najbardziej interesującym dla was działem i będzie to dział, który będzie się przewijał w każdym odcinku. Eee, mianowicie jeszcze nie, wymyśl nie wymyśliliśmy dla niego nazwy. Ale jak my myślimy, to na pewno się ona gdzieś pojawi. W każdym razie jest to dział, który będziemy omawiać, recenzować i... i, i ...dyskutować na tematy związane z, z, z naszym hobby. No i na pierwszy odcinek chcieliśmy oczywiście podyskutować, tak powiem, podsumować sytuację, która, która... ma miejsce z Games Workshopem w ostatnich miesiącach właściwie. Czyli z ich dobrą zmianą i odwróceniem się w, w kierunku... ...w kierunku jak to powiedzieć, community, społeczności hobbystycznej, czyli znowu założyli stronę, założyli Warhammer TV. Panowie, opinie? Bardzo podoba mi się Warhammer TV, zwłaszcza te wszystkie tutoriale, które robi Duncan, bo yy, są dosyć przystępne i nawet osoba, która jest średnio ogarnięta z farbami, tak jak na przykład ja, jest dzięki tym instrukcjom yy, w stanie model pomalować na tyle, że no patrząc na niego nie chcesz sobie wsadzić miksera w oko, tak, po prostu. Więc duże propsy za, za właśnie, za te wszystkie tutoriale malarskie. I druga rzecz, patrząc na te wszystkie reklamy, czy też zapowiedzi jakichś nadchodzących produktów, jak wcześniej mieli taki, mam wrażenie, taki aluf bardzo stosunek do klienta, to teraz robią to tak zabawowo i gdzieś czytałem nawet komentarz, że w końcu jakaś radość i, i, i zabawa wraca do tego To no klient hobby. jest petentem Tak, tak. Tylko, że, oddaję, tak? że jest, jakby jesteś, jesteśmy jakby jednymi no. z was. Tak. No. Okay. Tu też pracują ludzi, którzy wiesz, nie wciskamy po prostu jakimś nerdom plastikowych figurek i liczymy słupki i, i sprzedaż. Tylko autentycznie jesteśmy ludźmi, którzy też te figurki lubią. Też lubią je malować, lubią w to grać, lubią je sklejać. Jesteśmy zakręceni na punkcie no. flafu, tak jak wy. I, I jest to przyjemniejsze. Są tam, tak, no, takie po fajne po narracje, które są w tych silnikach. Tak, jak na przykład te reklamy tych nowych baz, <coughs> które teraz wyszły, robione na, na reklamy jakichś tam Ludzików G.I. z lat 80. <coughs> czy coś w tym dosyć zabawne. Albo. Y jak ten cały, ten cały mały sketch z Magnusem, gdzie ze śmietnika ten jeden pracownik wystawał tak i jakieś tam wypraski z Histerek miał, czy, czy jakieś takie rzeczy. mi się bardzo spodobało na przykład to, że teraz FAQ są, czyli te frequently questions są mm. zrobione na zasadzie żywego dokumentu. Nie? Że wrzucili je po prostu na stronę i powiedzieli, że to są, nasze, to są nasze nowe FAQ i wszyscy myśleli, że o w ogóle, ale jak to, oficjalna wersja, no nie, nie, nie, to jest wersja, którą Wam proponujemy, teraz Wy nam dajcie info, co co mamy z tym zrobić? No I czy feedback jest od... I, i, i czy, to mamy tak, czy to ma tak być, czy coś mamy zmienić, nie? I żeby wprowadzić to w zasady ostateczne. To mi się bardzo podoba, bo jest w końcu, tak mówię, dyskusja z ludźmi, tak? Jest to dyskusja z hobbystami, którzy faktycznie grają. I jednak, no, jak się przyciśnie do tego, tam kilkadziesiąt tysięcy głów, które siedzą na takich no, fanpage'ach, to jeszcze, coś lepiej się z tego wyciśnie niż z tych trzech głów czy czterech, które to yy, z, z, zajmują się projektowaniem tego systemu. Ja jestem w zupełnym szoku, bo to dla tych ludzi, którzy teraz, powiedzmy, zaczynają, nie? To, mm. czyli powiedzmy ostatni rok, czyli od 20 Age of Sigmar, powiedzmy, to się zmieniło, tak moim zdaniem, i, i osoby, które, które mają z tym do czynienia, to może im się to wydawać zupełnie naturalne, natomiast ta przepaść, jaka jest między tym, co jest w tej chwili, a Spokojnie. między tym, co było na przykład właśnie w piątej edycji, słuchajcie, w piątej edycji, oni mieli Facebooka i ten Facebook im służył tylko do tego, tam wszyscy byli niezadowoleni na tym Facebooku. Z, w GW zbierało straszne gromy na tym Facebooku, więc jak sobie z nim poradzili, zamknęli tego Facebooka, zamknęli forum. Oni, oni tak sobie, no, o jest problem, dobra, to co z tym zrobimy? No to zamykamy, pach I nie ma takiego miejsca. No oczywiście to wszystko, ten cały, ta cała frustracja przelała się w inne miejsce, bo są inne fora internetowe, gdzie, które skupiają, czy miejsca internetowe jak Balls, czy, czy jak Bolter and Chainsaw, czy grupy, no, na Facebooku, tak, czy, czy grupy na Facebooku. Są inne miejsca po prostu, gdzie ci ludzie... Które to, bo... notabene teraz bardzo często mają tak na przykład Site for Games Workshop, masz zakaz marudzenia. Nie możesz marudzić. Znaczy jest to z jednym z czym dobre, bo nikt nie chce flame'ów cały czas czytać i jak ktoś płacze na temat figurek. Nie ma wydwania opinii na temat produktów po prostu. Masz rzucać to co pomalowałeś, to co zrobiłeś tak Tak, ale, ale chodzi o tą robotę, która została mhm. zrobiona, bo, bo rzeczywiście bo... Przepaść była olbrzymia, jak na przykład teraz wszedłem wczoraj na stronę GW i zdziwiłem się, bo dopiero wczoraj to zauważyłem, że oni w White Dwarfie, tym ostatnim, zresztą zmiany w White Dwarfie też rewelacyjne, będę kupował, tak jak długo tego nie robiłem, z powrotem White Dwarfy na pewno, te nowe. Hmm. Na końcu WhiteWorfa jest taka krótka notacja, że jeżeli masz jakieś modele, tam wrzuć na naszą stronę, będzie fajnie. Tak sobie pomyślałem, no okej, okay, super. Może dokładnie, że trzeba wrzucić na Instagrama z hasztagiem? Dokładnie, no się to Czy zauważyliście, że na stronie GW, jak są produkty, na przykład właśnie z to, to cały czas robi? są podstawione zdjęcia użytkowników, są podlinkowane, o, to wczoraj dobry. to zauważyłem. A Forge, Forge też robi dużo takich konkursów, na przykład rzucają temat, na przykład oddział piechoty, i ludzie, ludzie przysyłają fotki swojej piechoty, i oni wybierają na przykład, nie wiem, pięć najlepszych prac. Ostatnio, dawno nie sprawdzałem, ale. Chyba z nagrodami o... jakimiś tam. Tak, jakimiś tak, ostatnio sprawdzałem to by chyba były modele, y, forżowcy tam zarzucili temat, y, że trzeba było latałkę jakąś trzydziestkową wrzucić, i ludzie wrzucali te Siphon, Fighter, mhm. Thunder, y, Thunder Hawky. Tak? Tak. tak? Myli mi się terminologia trzydziestkowa z trzydziestkową trochę. A, I później po prostu udostępniali te modele pomalowane przez po prostu no, przez hobbystów tak? mhm. na swoim oficjalnym tam Facebooku. Czyli co Witko, mówisz, że normalnie pod produktem jest zdjęcia? Pod produktami są zdjęcia użytkowników, jest no. oczywiście zdjęcie produktu pomalowanego jest przez to. Heavy Metal Team, a pod spodem są zdjęcia normalnie do tych takich facebookowych, czy tam nazwijmy Super. społecznościowych właśnie z hashtagami rzuconymi. Super sprawa, bo na, naprawdę to jest ekstra sprawa. Twój model, który pomalowałeś, możesz sobie wrzucić, on jest, on jest wtedy na stronie. Mnie się podoba super. No moim zdaniem, moim zdaniem bardzo. Ale jak myślicie, skąd się, się bierze ta zmiana? Bo to się po prostu wzięło troszeczkę znikło Nagle po prostu zaczęło się, nagle, nagle zaczęło się robić zmiany. zmienili znaczy, Parę lat temu zmienili, w 2014 chyba, jeśli dobrze pamiętam, zmienili e, Wild na tego cienkiego, na ten magazyn, taki no, takiej słabe. No. I w momencie, kiedy to zrobili, zaczęło się coś dziać. Po prostu, zaczęło znaczy, się ruszać po prostu. Wiesz, ja, ja, ja myślę, że to jest spółka, więc wiesz, notowana. I, i ponieważ się działo źle dość długo, Hmm. No, zesz w zeszłym roku nie? zmienił właśnie CEO, no to myślę, że to z tego wynika. Ktoś stwierdził, że trzeba to zmienić i, i zaczął to zmieniać. i tylko. No, wiesz, może to... szefem został w końcu ktoś, kto. Gra. Tak, ktoś, kto jest wkręcony w jakiś tam sposób hobby, a nie, nie jest nastawiony na po prostu prowadzę firmę i nie obchodzi mnie, czy ja sprzedaję do Mestos. Czy ja sprzedaję meble, czy ja sprzedaję hobby, bo będę to prowadził tak samo. tak. może na górze, na górze są ludzie, którzy po prostu lubią to hobby, a nie, ja, nie, wychodzą, to nie, wychodzą, nie wychodzą po prostu... Zmiany, są, zmiany mi się podobają, nowy White Wolf jest świetny. No, ale słuchajcie, nawet teraz, tak jak wspomniałeś o pudełku Magnusa wyciąganego z kosza na śmieci, z wypraską Sisterek. Kiedyś Games Workshop, nie wiem, czy wy możecie nie wiedzieć akurat, to, to tak czy inaczej powiem. Do sklepu jak była jakaś nowość, to tydzień przed, przed nowością przychodziło czarne pudełko. Ty się nazywał Black Box, było dosłownie czarne pudełko z logo ludziom I tam przychodziły rzeczy, które wyjdą w następnym tygodniu. Tydzień przed, tylko i wyłącznie. Tak? Więc sklep miał tydzień na zapoznanie się z tym, co będzie w sprzedaży. Z czego na Worsi jeżę na różnych innych forach, dwa miesiące wcześniej już ludzie wiedzieli, co będzie. Nie? Albo miesiąc wcześniej. Więc no tak, bo to była wielka tajemnica zawsze, to było zawsze nie wiadomo z jakiego powodu. Tak. Mój wie tak naprawdę, nie? Ale była to wielka tajemnica, a wszyscy ludzie, hobbyści, którzy siedzieli, drążyli tam te tematy, mieli tam jakieś te... W, w poprzednich czasach, nie pamiętam jak to byli ludzie, ale teraz na przykład ta Lady Atia czy coś inni, nie? wrzucali te przecieki i po prostu ludzie wiedzieli wiedzieli wcześniej niż menadżerowie w sklepie, niż sprzedawcy w sklepie. No, co jest w ogóle absurdem jakimś totalnym, nie? Teraz sami robią plotki, sami puszczają zdjęcia, sami puszczają właśnie takie śmieszne filmiki, co nie dość, że im nap napędza im hype, po prostu, mam moim zdaniem, bo plotki tylko i wyłącznie nakręcają no, podnięte wśród ludzi, że coś nowego wyjdzie, nie ma to żadnego negatywnego efektu, chyba, że Chyba, że handlowo może. Właśnie zastanawiam się, bo, bo to jest reklama, więc ja nie wiem dlaczego tak było. Właśnie nie potrafię sobie znaleźć racjonalegarku. Ja, jaką, myślę, jaką, że, jaką ja myślę, że ploty są dobre z tego zwyczajnie względu, że jeżeli zaczynasz słyszeć, że wychodzi coś nowego do Twojej armii, to zwyczajnie możesz portfel na to przygotować, tak? A nie no, nagle, nagle wychodzi figurka i nie mam a kasy, bo szczególnie przy limitowanych edycjach, tak jak like, Gbispochczek ma ten taki coś, co ja u, u nich najbardziej nienawidzę. Zwyczaj robienia limitowanych edycji, tak? Czyli... W sytuacji, kiedy nie wiesz, nagle się pojawia i w sklepie pojawia się to na 15 minut, bo wszyscy wykupią to. Mm. Ci, którzy śledzili plotki. Ty tego nie śledząc, nie wiesz o tym, tak? A teraz masz hype, na przykład taki Magnus. Na pewno jest jakiś nakład ograniczony tego Magnusa. Nie, nie mówię, że to limitowana edycja, ale no, nie wyrobię się z, z za zapotrzebowania na pewno od razu. Możesz się przygotować po prostu, nie? Zresztą, jeżeli odpowiednio wcześniej taka plotka pojawia się, tak jak się pojawiały wcześniej, przez ATIE wspomnianą, hmm. czy, czy inne źródła na forach, na grupach facebookowych, to ludzie zaczynają spekulować, że na przykład, o ja sobie to pomaluję tak, a ja sobie to przekonwertuję do tego, a ja zrobię z tymi modelami zupełnie co innego i użyję ich jako w innej armii na przykład. Na się I, to, znowu, nie? I to hmm. y, wtedy czytając coś takiego, samemu zaczyna się myśleć, kurczę, a może bym kupił, może na przykład do tego bym użył, więc to jest dodatkowy marketing i wydaje mi się generuje dodatkowe zyski dla GW. Tak, znaczy, ale potrafisz sobie znaleźć jakiś argument, dlaczego oni tak się bronili rękoma i nogami przed niepotkami, bo ja nie potrafię zrozumieć czemu tak było. A na pytania oczywiście, jak wtedy był, bo to były inne czasy, dlaczego tak robią, odpowiedzi nie było. Zasadniczo. Nie, nie. Wiesz co, jedyne co mogę strzelić, i to tak też podejrzewam, że od czapy bardzo, to może chcieli się bronić przed jakimiś third party companies, którzy im szybko zrobią szybko Ta, im zrobią jest, jakiś substytut tak na przykład to jest jedyny argument, który ja widzę, tak. Na przykład jak wycho wychodzi, wychodzi tam na przykład nie wiem yy, przykładowo wychodzi nowy Magnus i jakaś inna firma się o tym dowiaduje, i tydzień wcześniej puszczają jakiś taki Ala Magnus model, który jest, nie wiem, 3 czwarte tańszy, tak? Czy połowy tańszy, i to jest argument. To jest argument. Okay, argument. Jedyny jaki mogę wymyślić. Tak, tylko chyba to jest za mało czasu, bo z tego co wiem, taki proces projektowania modelu, nawet jeżeli on ma być zrobiony na szybko, to jest dużo większy tak, czas. Tak, no, znaczy, no to jest, mówię czapy totalnie, że, tak. no wiesz, wystarczy, że. Yy, sądzę, że inaczej jest w sytuacji, kiedy wiesz, że wychodzi nowy model. Um, jest informacja, widzisz, no, załóżmy, że się tego Magnusa, tak? Widzisz na stronie GameStop Game Shopu Magnusa 150 funtów, strzelam cenę, nie, nie mam pojęcia, jak on kosztuje. A ty w dniu premiery, jako trzecia, jako właśnie inna firma, wyrzuca że u, ale my będziemy mieli Magnusa za 75, ale za dopiero za 3 miesiące, nie No to to jest, nie, nie wszyscy będą czekać, tak? A jeżeli Ty wiesz, to już 3 tygodnie wcześniej, to już może powiedzieć, że za 3 tygodnie będzie czy trzy tygodnie, to już jest coś, co może. gdzieś to, to, to, to, ktoś poczeka. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Natomiast no, moim, moim zdaniem to jest zupełnie bez sensu, zwłaszcza, że to nie powoduje, no jakby wiesz, no, to, że, to, że inne firmy kopiują mniej lub bardziej w oczywisty sposób. Yy, bizny, zawsze czy będzie. Zawsze to będzie, natomiast GW to, czym się broni i to, czego im nie można zabrać, to jest jakość tych modeli. To... No jakoś tak, przebijają na razie nie, wszystko nie, to, co... ma, nie ma firmy, która mogłaby konkurować, jeśli chodzi o jakość modeli z Games Warsu. Nie ma i, i jeszcze my się długo nie wiesz co Z tego, co ja widziałem, modele to modele do Malifos są bardzo, bardzo wysokiej jakości, bardzo delikatne. Bo, ale tam jest inna specyfika. Tam, tam, tam ale tam ile jest... modeli Malifo wychodzi w roku? Nie no jasne, tak. Mówimy o czymś innym, tak? no bo to, jest, to, to też wielkość firmy też jest inna i, i, i, i skala. Tak? Na tą skalę myślę, że żadna inna firma nie jest w stanie nie jest w stanie konkurować z Games Workshop, jeśli chodzi o kwestię jakości modeli. No bo są, bo są ewidentnie najlepsze. Natomiast do tej pory mogli konkurować z nim jakością obsługi klienta i zdecydowanie GMSO było na końcu. Teraz workshop się obudziło i, i goni to, z tą jakością obsługi. Idzie im nieźle. Hmm. Moim no, były przypadki, że nawet recasterzy z Chin mieli lepszą obsługę klienta niż GW, bo jeżeli się zgłosiło usterkę produktu, która zresztą zdarzała się rzadziej niż w Finecast'ie, to oni przysyłali drugi towar i ten towar już był całkowicie dobry. Jasne GW też to robił, no ale no, Jeśli chodzi o fine to może przemilczymy tą kwestię, bo ja się nie mam już zdenerwować na to. Dobrze, <grym grym grym grym> wróćmy do tematu może do tematu White Warfa, no bo mieliśmy zmianę, która, która była zmianą, była kretynizmem totalnym, moim zdaniem. Z zmienienieniem miesięcznika, który miał naprawdę jakiś tam content, czy, ma, czy, czy poradniki malarskie, czy Battle Reporty, na tak naprawdę broszurkę, reklamową, która, za którą trzeba było płacić, co było w ogóle absurdem. No i co, co o tym myśleliście? Po, po, że żeby my nie kupowaliście White Dwarfów, nie? A szwagier kupował. <coughs> White Dwarf? Kupowałem White Dwarfy przez ileś miesięcy, jak jeszcze była stara formuła. Potem po przejściu na tygodni kupowałem tylko wybrane, jeżeli były z armiami, hmm. które mnie interesują. No ale umówmy się, tak jak mówisz, to było w tym tygodniu wydamy to, to, to, to i to, i ewentualnie jakiś tam jeden artykuł, jeden list. Ja kiedyś tego... nawet zrobiłem podsumowanie, nie? że na swym blogu że podsumowałem starego White Dwarfa do, do nowego i przemnożyłem teraz razy cztery, ile tam strum wychodzi. Po prostu wielki Kiedy wielki katalog no 80% tak. stron to znaczy były... nawet niewielki tak naprawdę, znaczy... bo to było cienkie. Znaczy, Roll znaczy, tak, jednak... Warfa przejął Warhammer Vision, który był fajny, był ok, okay. Te zdjęcia były naprawdę fajne jakości, no tak, masz... ale... ale znowu masz specjalizację, masz tylko jedno, masz zdjęcia armii, tak? Tak, dokładnie. Nie było no, te... co poczytać. Co w Warhammer Vision było, czego nie możesz znaleźć na Kulmini, na Tutofigu czy jakichś innych stronach? Nie no ja że nic, nie, nic. nie oczywiście. Nie chcą się za to płacić co, w Polsce 35 zł, tak? A czy inną, może, i na, inna rzecz jest fajna, że jak wróciłeś do starej formuły, to chyba w każdym jednym numerze teraz dostajesz jakiś bonus, tak? Była to figurka, na razie. To no tak, no to no, może prejść, nie, to. Zachęcić, zachęcić klienta, ale tak, na razie, na razie jest dobrze, była figurka. Był komiks i teraz było tak. do bohater do, to, bo, bohater Warhammer. do Warhammer'a total I zniżka, jeżeli kupujesz tą grę. Tak, tak. dokładnie. I Miejmy nadzieję, że to się, ten trend się utrzyma, że będziemy no, mogli... Od mógł czasu wybrzyć. do czasu przynajmniej, żeby wrzucili na jakieś... tak naprawdę to nie kosztuje ich dużo, żeby wrzucić, nie wiem, jakieś teraz podstawki, załóżmy wrzucili, żeby co tak. do każdego numeru wrzucić jakąś jedną podstawkę, żeby cię po prostu zachęcić. No masz tego bitca, tak? Cokolwiek wychodzą genokrady, masz trzy główki genokradów. Jak zbierasz genokradów, to masz, genok... no, to masz trzy główki dodatkowe. Jak nie zbierasz, to możesz coś na podstawek rzucić. No i... albo sprzedać po prostu. No, albo sprzedać, no, tak no, mówmy się, no, jest to jest taka opcja, Ta w prezencie. Czy znaczy, znaczy, bardzo mi się do biedło, podoba biedłofie. podoba podobają się wszystkie artykuły modelarskie, są naprawdę fajne. Wszystkie artykuły malowania są naprawdę fajne. Znaczy może z jednym wyjątkiem do tych artykułów, że jeżeli mówią użyj takiego narzędzia, użyj takiej farbki, takiego kleju, to, to oczywiście, znaczy ja rozumiem skąd to się bierze, że reklamują tylko swoje produkty, no ale umówmy się, Forge World, który jest spółką córką tak, Games Workshopu, reklamuje na przykład, reklamuje, mówią otwarcie, że używają farb firmy Tamia, które w świecie modelarskim są znane, doceniane, no ale Games Workshop, jakby wydaje się, nie zauważać, że istnieją inni producenci, natomiast Forgeworld coś normalnego. Ford World nie sprzedaje farby, jak myślę, tylko sprzedaje farbki. Eee, sprzedają, Do są, tak, są tak, takie. tak. takie. World sprzedaje farby. Swoją, tak, tak. swoją linię, tak. Od kiedy? To przekapiądzu i w takich no. białych tych kanisterkach są. O Są, masz zwykłe i masz chyba zwykłe i masz Air i masz jeszcze te weathering coś tam. Forge World? Tak. ale tak. trochę do weatheringu Wa też. Tak, jest weathering powders właśnie. Już nie wiedziałem. Słuchaj, jak 30 zaczęła wychodzić, to zaczęli dawać nazwy Legionów. Na przykład masz Night Lords Blue Air okay. do aerografu. I to jest taki bardzo, Bordario bardzo, Green, bardzo... Czy ale czy 4-wordowe fabry jest... są czasem właśnie Tammy albo Waleo jakieś rebrandowane? Nic o tym nie wiem. Bo może dlatego wtedy, wtedy byłoby to sens, tak? że Tamiya ma z nimi umowę i... Być Co? może, Być no nie może. Chociaż no, aż tak głęboko nie wchodziliśmy w tematy. <laughs> Trzeba by podporwać. Zwłaszcza, zwłaszcza, że no, umówmy się, że... W Forge jest chyba w Polsce raczej w dalszym ciągu. O, no zdziwiłby się, bardzo nie... dużo ludzi robi zakupy na właśnie polskim intergowisku się zbierają. żeby. Zbieram się, może... żeby mieć darmową wysyłkę. Tak. To co, bardzo często, co najmniej raz w miesiącu się ktoś zbiera. No tak, ale no w stosunku jest, nie. W nie, nie, nie, nie, nie Forgeu kupujesz sobie, na przykład, nie wiem, jakieś specjalne modele, tak? Nie, no jasne, a nie, nie, że wiesz, o, zaczynam armię, nie, no. więc klikam Forge'a. tak? Nie no jasne, bo umówmy się, że Forge jest. Yy... Nie wiem jak to porównać ale no, 40 to jest tak dla casuali można by powiedzieć, tak? A no, po prostu już wiesz dokładnie, co chcesz, tak? I idziesz, wiesz, że to jest taka. Na chwilę, no, 40 to idziesz do byle sklepu, tak naprawdę jak to tutaj figurki, bierzesz się na pudełko i wychodzisz, tak? No, swój, tego nie zrobisz, bo nie dość, że musisz wiedzieć dokładnie, co chcesz, wiedzieć gdzie pójść, jeszcze wydać za to 4 razy więcej i jeszcze mieć cierpliwość na to, żeby poczekać, aż to przyjdzie, aż to zrobią i wyślą i przyjdzie i będzie w dobrej jakości, żebyśmy mu to zacząć sklejać, nie? Więc jest tutaj trochę więcej zmiennych, no ale. No, ale ogólnie zmiany są na, na plus, tak, ze wszystkim yy, wszystkim się chyba nam to, nasz główny wydawca zaczyna coraz bardziej podobać, jest to coraz lepsze, nie? I, yy... No plus yy, ostatnia zmiana z Age of Sigmar, gdzie zasady są bezpłatne, to już jest w ogóle przełom jakościowy, żeby w GW coś było bezpłatne, bo, bo do tej pory za wszystko trzeba A my było są bezpłatne? To Czyli czas, są na stronie też Możesz strony. kupić podręcznik? Możesz, ale możesz też pobrać PDF-a. Tak. Plus World oczywiście są na stronie cały czas, natomiast oczywiście możesz kupić ten Battle, to, jak to się nazywa? Chyba tak. Możesz to oczywiście kupić, jest sprzedaż. Natomiast fizycznie te, te cztery strony zasad to są dla każdego dostępne. Nie? To, to też jest jakaś zmiana jakościowa, bo, bo tego wcześniej. Plus rgm wraca do. Gier po prostu, tak? I chyba to jest dobry moment, żebyśmy przeszli hmm. do Bloodboala, tak? Który kiedyś był jednym z najświeższych produktów w i... swoje. Witek sobie zakupił. Znaczy zamówiłem, jeszcze, jeszcze nie przyszedł. Jak tylko będę go miał, to oczywiście e, złożę i może nawet pogramy. E, znaczy, no, natomiast nie spodziewałem się, bo ja ten. Ten box kupiłem tylko dla, modelu, dla modeli Orków, które zamierzam skonwertować. Reszty się pewnie pozbędę, więc nie nastawię się na wasze Ale miejsce. jest to fajne, bo jest to reedycja starej, staryj, która już ma dobre 10-15 lat, chyba już jak nie więcej. więcej. Nie wiem, wiem, że w formie elektronicznej na pewno było kilka. Tak, były było dwie wersje. Ja z... się wahałem i, i czy nie kupić tego Blood Bowl'a teraz na no komputerze. Tak, ale niestety zniechęciły mnie mieszane recenzje i, i głosy, że jest to fajna gierka, ale głównie do multika, multika rzadko. No grałem, jedną rzecz, więc... którą Games Workshop robi moim zdaniem trochę średnio, e, to jest właśnie cała elektroniczna, rozgr elektroniczna roz, e, roz, e, nie rozgrywka. Elektroniczna e, rozgrywka? Rozgrywka, rozrywka, przepraszam, rozgrywka elektroniczna, ponieważ oni zaczęli sprzedawać swoje licencje, kurde, wszędzie, wszędzie po prostu. Masz Bloodball Crunch na jakąś głupią gierkę, która z Bloodballu ma tyle wspólnego, co nie... Bloodball, jest jak Bloodball, czterdziestkowe sprzedam wszędzie i tych gier jakichś właśnie Dark Vengeance, gdzie jakaś taka... Fickle po prostu. Takich po badziewnych, najgorszych syfów za... Jedyne co jest fajne w tym, że większość tych gier jest damowa i większość tych gier po prostu ma klimat, no bo mają klimat. Chociaż tak? trafiają się perełki, bo Ultramarines... Czy Space Marine to była nazwa? Bardzo fajne, bardzo fajne. Może oddzielmy, bo licencje na gry komputerowe, których niewiele GW sprzedał, to były przeważnie, wydaje mi się, dobre. Bo cała seria Dawn of War no tak. i dodatki. Dawn of War no, to dodatki. Dodatki, tak, czekamy w tym momencie na trójkę. Poza tym wspomniany przez Was Space Marine, dawniej w latach jeszcze 90. było. Epic Liberation. A kupiłem na Google ostatnio. Też kupiłem na Google ostatnio, Chaos Gate kupiłem na Google ostatnio, nigdy nie grałem, a chętnie zagram. Ta taką, Fire Warrior. Przeszedłem, Warriora kiedyś pierwszą misję przeszedłem i mi się odechciało. A szkoda, bo podać Fabuła tam jest całkiem niezła z tego co czytałem. Natomiast te, te, te słabe, słabe wykorzystanie to mobilki, licencji to są gry na urządzenia mobilne, które odpowiedzmy A to jeszcze klub, to są... wyszła teraz ostatnio ta Eternal Crusade? Tam multi... To jest tam MMO, multikowy to, to multikowy jest MMO i tam całkiem chyba nawet dobre opinie o tym były. A ja oczywiście jako mało multikowy gracz nie będę raczej produkt dotykał? Ja widziałem rozgrywkę, która, która miała miejsce i widzę, że w, w społeczności jest bardzo duży fan, szczególnie grając orkami. Widziałem właśnie coś, co mnie do, do, do pewnego stopnia zainspirowało do zrobienia tych 30 boysów gdzie cały serwer po stronie orków, czy znaczy cała, cała, cała połowa timu wzięła się jako stormboysi i zrobili najazd na, musieli jakąś bazę bronić i w byli stormboysi Wyglądało to rewelacyjnie, po prostu jak nagle, tam chyba nie wiem, po 30, chyba, czy 20 graczy jest na stronę i oni wszyscy wyskoczyli po prostu, w tych rakietach na przeciwnika nie polecieli jako stormboysi. Wyglądało to rewelacyjnie, silnik naprawdę daje radę i tyle. No już bawili się bo w ten system dwa lata chyba, czy trzy lata Długo jakoś. dosyć dubali. gameplayowo wygląda to, chociażby na przykład z animacji ruchu. Bardzo podobne do Space Marina, ta, którego ta, tam z tak. czasu temu dostaliśmy. I pokazywali chyba najmniejszą pierdołę, jaką robili przy tej grze. No, takie tak, bo to wszystko gipy. było na Twitchach, na, na wszystkich innych ta, filmach, filmach, było pokazywane. Coś tak chciałeś powiedzieć? Ja? Tak, to Coś chciałeś powiedzieć. powiedzieć. Ja, jeśli chodzi o MMO. Wszelkie moje potrzeby MMO zapewnia Star Trek Online darmowy, do którego czasem się zarobiłem, więc też raczej nie planuję gra, grania weterynarkursy. Zwłaszcza, że tam chyba za darmo można tylko orkami, a innymi frakcjami płacisz chyba subskrypcję, nie jest coś takiego? Nie, za grę musisz zapłacić ogólnie, dostajesz tam no, chyba orki i, i Space Marinów. Jak chcesz mieć inne inne modele, inne frakcje, to musisz sobie zapłacić. No Delcach po prostu taki nie? No. Ale jest to nie, zrobione nie przez studio, wybrane przez niego tylko jak ludzie po prostu się wzięli za to i, i zaczęli coś za stworzyć. to, to powstało na gruzach y, jakiejś innej gierki, którą THQ miało robić? Czy też takie mało. Y, y, pamiętam, że trailer tylko wyszedł taki dosyć y, tak, to, i to, to, to, to, to miał być Warhammer po prostu online, czy jakoś tam się miało to nazywać, i miał być Warhammer 4000 40 online, mm. gdzie mogłeś grać od zwykłego, być od zwykłego serwitora czy tam jakimś uludniać do Princepsa, który prowadzi, wiesz, Tytana, tytana i tak dalej. Bo tam była taka scena, że właśnie idzie taki malutki, tak, tak, ma, tak a z tyłu taka wielka stopa. Obok niego idzie i Warhound właśnie, tak. Ja, ale efekty dźwiękowe to możesz potem domontować, nie musisz robić <laughs> swoich. No więc, więc tak, więc to mieliśmy z takich zmian i, i, i nowości, które, które wychodzą. Czy wszystko żeśmy mówili, mieliśmy A bardzo... Dzisiaj rano zalały nas przecież zdjęcia nowych Thousand tak. Armino y, Armii notabene, którą kolega szwagier zbiera. Zdjęcia bardzo ciekawe i modele bardzo ciekawe. Zwłaszcza, <coughs> tak. że to jest pierwszy, pierwsze boksy Chaosu w plastiku. Chaos marinesów w plastiku mm. od lat. Do czterdziestki. Do czterdziestki. No chyba, że liczymy Dark Vengeance, które było 2012. Nie no To był zestaw, to był box, który którym można No właśnie, no właśnie. Także tak, modele na, na pewno ciekawe terminatorzy, widać, że to jest yy, zchaosowany, zcinczowany armor typu Tartaros. Tak, tak, z, z bardzo podobne do tych terminatorów z, z tego boxa Prospero Burns Burning of Prospero, tak. Książka. Tak. Yy, <laughs> tak, tak, tak, tak myślę, myślę, widzę potencjał w tych yy, rubrikach, czyli zwykłych yy, Marinesach Tausend Sanowych, że ludzie będą ich przerabiali, bo no, wszystko wskazuje na to, że to będzie zestaw taki jak dawniej Chaos Marines, czy obecni Space Marines, że mamy wszystkie rączki, głowy, plecaki, korpusy, nogi oddzielnie. Można to sobie dowolnie konfigurować, że ludzie po prostu będą kupować, ludzie, którzy zbierają chaos, niekoniecznie Thousand Sunów, będą sobie kupować tego boksa i po prostu wstawiać hełmy inne, żeby nie miały tych charakterystycznych egipskich koron Thousand Sunowych, natomiast cała reszta spokojnie można to pomalować w barwy dowolnego Legionu Chaosowego i będzie to grało. Co jeszcze tam było? Był Ariman na dysku, na dysku. Na dysku. Rewolacyjny. Rewolacyjny jest model. bardzo ciekawy model. Mimo, że jeśli chodzi o stary model Arimana, no to to jest... On ma swoje lata, to są jakieś lata 90 tak? trzecia on edycja, on się całkiem dobrze trzyma. I, I Jeśli chodzi o skalę, jeśli chodzi o dopasowanie do nawet nowszych marisów, to on jest całkiem w porządku, no ale oczywiście ten nowszy jest dużo nowocześniejszy, Ciekawie. ma więcej detali. Ciekawe jest to, że jest na dysku właśnie to co chłopaki wspomnieli, czyli będzie miał nowe zasady najprawdopodobniej Ariman, zobaczymy co mu tam dodadzą, odejmą, może koszt punktowy pewnie zwiększą, no bo dysk kosztuje dodatkowe 20-30 punktów, coś koło tego. Ciekawi mnie to, bo jak wyszedł nowy model Karna, jestem posiadaczem starego, absolutnie nic w zasadach mu nie zmienił, wszystko zostało tak jak w deksie z szóstej edycji. Natomiast tak jak wspomniałeś, Ariman nie dość, że dostał nowy model, to no, dostał jeszcze wargir nowy. nowy w postaci tego dysku i teraz pytanie jak będzie się grało z starym modelem? No pewnie można sobie przekonwertować, no i pewnie tak, tak to się skończy, że tak to zrobię, dopóki nie będzie. No bo na do tak karana, bo... Chyba, że ten ch, Chyba, że dysk jest opcjonalny i można Arimana złożyć, albo z dyskiem, Całkie albo możliwie. bez, bo no, przecież dysk to tylko podstawka. Tak? Nie, możliwie, problem, całkiem nie, możliwe, że tak właśnie będzie. Nie ma problemu, nie, widzieli, nie widzieliśmy wyprasek, więc nie Co? wiem, wyżdża, że... że jest przyklejony stopą na przykład do, czy tam tą swoją tuniką do tego dysku, czy można go po prostu zdemontować i wstawić na zwykłej, na zwykłej podstawce. I zawsze dochodzi opcja zmagnesowania, prawda? Nie no, oczywiście. Tak. Pytanie, hmm. jakie będzie miało zasady, tak jak wspomniałeś. Myślicie, że nowe modele do Thousand Sunów to jest jakiś założek tego, że cały chaos będzie odświeżany teraz? Tak. tak, to jest to coś, co Atia zapowiadała już chyba około roku temu, że yy, <śmiech> będą update'y dla armii chaosowych, niekoniecznie w takiej formie, jak był już wcześniej Daemonkin, bo to, powiedzmy, ograniczało się, na przykład w Daemonkin nie ma w ogóle ani słowa o karnie. Nie użyjesz karna w armii Khorndemonkin, mimo, że to jest czempion Korna, tak? Natomiast mają być zasady dla starych Legionów i w pierwszej kolejności to będą Legiony poświęcone konkretnemu bogowi chaosu, czyli mamy Emperor's Children dla Slaanesha, mamy World Eaters dla karna, yy, Korna, przepraszam, Taodzen <todzyskanu> dla Cincha i tak Deadguard tak dla dla Nergla. Nergla. No to będzie super powiązanie. 30 I to jest, 40 to jest powiązanie 30 z 30-40 z jednej strony. Po drugie, więcej opcji dla graczy chaosowych, a gracze chaosowi są bardzo po macoszemu traktowani od czterech okay. lat <grym> przez Games Workshop. Dużej, chodzi... dużo, dużo. też nie należała na, do chaosu. Nawet i dłużej, tak. E, I co za tym idzie, również oprócz tych czterech kodeksów, jak podejrzewam, bo to będą prawdopodobnie kodeksy, e, będzie też dla Undivided, sił chaosu, czyli Night Iron Warriors i wszelkich innych e, ja tego myślę, typu. Ale myślę, że popów, to są tak ogólnie chaos Tak, albo albo wyznają wszystkich bogów, albo żadnych. Na wszystkich na lec, Tak, tak, tak Albo no, na żadnego. No, sztandarowi, standardowi Lord tak, którzy zaczęli całą Black więc. Legion i Black Legion. Ja myślę, że dobrym pomysłem by było tak, jakby zrobili. Z tymi deksami, o których mówiłeś, dla bogów, jak y, mamy podziałkę w, u Space Marinów, że mamy osobny deks dla Space Blood Jelly, Space Wolves'ów i jeden deks taki dla tych, y, nie wiem, White Vanilla tych. Mogliby zrobić taki właśnie Vanilla Chaos Undivided, gdzie mamy te wszystkie Warmbud'y. Tak, ale to nie byłby Vanilla, to byłby tak jakiś. <laughs> ale to jest to, fajne, bo chi. w tym momencie dla każdego jakby smaku tej armii mm. ma, będą na pewno formacje, tak? Bo teraz już nic Games Workshop'owego bez nowych formacji raczej nie wychodzi. Chyba, że zmieni się koncepcja. Chyba, że zmieni się koncepcja, tak, bo, bo cały czas wiel wielkimi krokami zbliża się ósma edycja, zobaczcie. gdzie zasady mogą być uproszczone, przynajmniej tak głosi plotka również ze źródła, powiedzmy, sprawdzonego, bo mówimy cały czas o ATi. Więc jeżeli to by poszło w stronę Sigmara i zasady, zasady rozgrywki i zasady dla konkretnych armii miałyby być ogólnodostępne i odchudzone, no to rzeczywiście może, może ten krok w stronę formacji będzie cofnięty, Odejdziemy od tego i będzie znowu Force Organization Chart, albo coś w tym stylu. Arus, albo tak jak dawniej Fantaziaku było, że tam musisz, jeżeli bierzesz ileś tam herosów, to ileś procent musisz y mieć piechoty czy y coś y takiego. Tak? Kto wie, czy, czy, czy nie. Odnośnie powiem, jest... zasad, wiesz, no nie jeden system oparł się już na jednej stronie zasad, która jest zresztą powiem, źródłem po prostu wszystkich zasad, a reszta to jest tylko dobudowywanie do konkretnych jednostek. Mamy chociażby Agresim, który ma co, 3, -3 4 strony 3 -4 zasad? Strony, tak? Jest jeden świetny system FUBAL, który jest wykorzystywany do budowania innych systemów, który zajmuje dosłownie jedną, jedną stronę A4 i drugi system 148 Combat, który jest jakimś ław, hiszpańskim systemem, który zajmuje dwie, dwie strony. Tak? I tu na tym systemie jest oparte wiele gier, które są zbudowane tematycznie, bo po prostu tematyka cała zbudowana. I... no Powiedzmy, że Games Workshop i zwłaszcza system 40, jak i również Fantazjaka mają już tyle lat, że no spuchły strasznie. Fantazjaka już odchudzili. Jest duża szansa, Słuchaj, że to z, samo czeka. jest jedna 40. rzecz, która w 40, którą ja bym chciał zobaczyć, to jest z, te, to, chyba coś, co jest w, w, nie, w, w Empiku chciałem powiedzieć. W Epiku, czyli zmienna inicjatywa. Że nie zawsze, nie masz gwarancji takiej, że ja zacznę za każdym razem. To jest super rzecz. To, to, jest, jest, super. to jest po prostu, czy masz coś takiego jak w Malifo, tak? W Malifo, albo w Star Wars Miniatures. Albo w Bolsie. Przy każdej, w, turze. Boldu tak. że tam Przy każdej kostku... turze rzucasz kostką do 20 i kto no więcej. Albo masz jakąś możliwość, wiesz... Twoja no, armia no, ma coś, no, coś no. co ci daje, tak? tak? o nowych kostkach, które GW jako... Wound Markery tak Tak, tak jako, jako znaczniki, znaczniki tych, tych, tych. Ale chciałbym jeszcze posiedzieć przy tym chwilę, bo yy, ten system, tak jak wspomniałem, ma już swoje lata i jest po prostu systemem za... za śniedział. On jest po prostu za rdzwiem, systemem, który w obecnych grach, gdzie jest y, na przykład Infinity, figurka za figurkę idzie, tak? jeśli tak. dobrze pamiętam, to tam masz ilość akcji, którą możesz wykorzystać. Czy, czy, czy Malifo, że idzie po prostu ta figurka, którą chcesz, żeby szła, no to, to w tym momencie jest po prostu, no. lub też Bolt Action, gdzie po inicjatywie się idzie. Tak. Inicjatywa jest losowana nawet. Tak, tak ale chodzi mi o to, że jeszcze jednostki mamy inicjatywę. Gdzie się nie, to, nie, nie. Losujesz z woreczka, kostkę. Jeżeli no. jeszcze swoją kostkę, to możesz ty iść, jeżeli swoją kostkę przeciwnik, to przeciwnik idzie. Ty masz, 10, masz powiedzmy 10 oddziałów, więc jest 10 kostek w środku. Przeciwnik ma 6 oddziałów, więc ma 6 kostek w środku. Okay. Więc może być tak, że ty wyciągniesz 4 swoje kostki pod rząd. Albo przeciwnik wyciągnie, albo na zmianę. Więc w zależności wiesz jeszcze ile masz okay. oddziałów, taką masz jakby szansę tej inicjatywy. Więc, więc to, jest, to jest super system. I co tury wrzucam wszystkie kostki do. I co tury, jak już nie ma żadnej kostki, wrzucasz z powrotem wszystkie do środka za te oddziały, które są na 100. A, o to chodzi. Bardzo okay. fajny system. Naprawdę no, bardzo i, fajny system. jest to coś, co daje losowość. Tak? Bo w tym momencie, no zobaczcie, jeżeli grasz przeciwko Tau na przykład, tak? I ja gram workami, to jest dla mnie bóle, strasznym, jeśli nie dostanę pierwszej tury stał. A, ja po pierwszej turze nie mam połowalni. No tak. Jeśli to... się nie pochowam, jeśli na przykład zrobiłem armię, która nie jest tak, jak ty robisz, elitarna która jest piechotą, to ja mogę nie mieć powierzchni po, po, duże połowami. armii. No gdzie tu gra? Gdzie? To jest fan dla mnie. Nie ma fanu dla mnie. Znaczy, ok, jest, i, jest wyzwanie, żeby jeszcze coś z tego ugrać, ale to jest tylko tyle. w przeciwko i Jardarom ogólnie nie jest fanem. Znaczy, nie nie no, system, system Games Workshop'u działa tak, że Teraz my robimy wszystko, Dobrze, nikt, nie. Nikt, nikt nie odpowiada nikomu ogniem. Dużą nowością był ten, o Overwatch, który w czasie szarży czegoś wcześniej nie było. To jest taka pierwsza próba, jakiejś interakcji, że akcja, reakcja. W rzeczywistym świecie, no wiadomo, nikt nie stoi, dobra to teraz my strzelamy do was, wystrzelacie do nas, tylko jest wymiana ognia, czy walka wręcz trwa? No nieprzerwanie, nie? Tak samo Moim właśnie. Moim zdaniem chociaż, chociaż fajne by było to, żeby po inicjatywie wszystko szło, że jednostki idą po inicjatywie. Jeżeli są taka sama inicjatywa, to jest trochę jakiś row No chociażby coś takiego, że... Nie no, mnie się ten boltowy system bardzo, bardzo poda. Miał okazję zagrać dwie, dwie krótkie gry i naprawdę y, mała elitarna armia, powiedzmy skończyła się z pięciu oddziałów, ma dużo mniejszą inicjatywę niż taka, która składa się z dziesięciu, no bo tych kostek jest, jest więcej, tak. więc masz niemal pewność, że twoje oddziały będą ruszać się pierwsze, więc jeszcze ilość oddziałów ma znaczenie wtedy. Macie jeszcze jakieś inne y, marzenia, o, oczekiwania od ósmej edycji? Znaczy, ja bym chciał przede wszystkim, żeby tych zasad było mniej trochę, bo jak ostatnio ktoś, ktoś podsumował, no bawimy się w planszówkę, która ma Łącznie pewnie z 3000 stron, jeżeli by wszystkie kodeksy, wszystkie specjalne formacje. To jest, naprawdę, to jest naprawdę strasznie dużo stron, strasznie dużo zasad wyjątków. I to jest ciężkie, bo, bo wiecie, my gramy akurat na luzie, nie? Tutaj nie ma spiny. Nie spinamy się, tak? nie spinamy się jeżeli ktoś czegoś nie ma albo, albo jakaś kwestia sprzeczna, to można tu stąpić, bo, bo, bo liczy się zabawa. Natomiast fizycznie no, fajnie byłoby, gdyby te zasady były jednolite i. I nie byłoby, nie byłoby nawet może, albo może nie miejsca na wątpliwości, ale tych wątpliwości byłoby dużo, dużo mniej. Byłoby naprawdę super, nie? To zwykły taki. Ja bym chciał zwykły taki zabieg. Jeżeli będą oczywiście kontynuować formę deksową, to chyba to, co jest w Sigmarze, że jeżeli jednostka ma jakąś zasadę specjalną typu Furious Charge, albo coś tam innego, to ta zasada jest w dużym skrócie opisana na tej samej stronie, że nie musisz. Nie wiem, grasz pierwszy raz przeciwko przeciwnikowi, który ma coś tam. Nie do końca pamiętasz co to robi. Przeciwnik też może się mylić, jest sprawa sporna, chcecie to sprawdzić. Gra się zatrzymuje, otwieracie kodeks, wertujecie strony, szukacie tej zasady. A tak to otwieramy na stronie jednostki i mamy wszystkie te bonusowe rzeczy, które ona ma na tej samej stronie, to... gdzie są wszystkie tak, statystyki. To, to jest fajne, ale weź pod uwagę, że w Age of Sigmar masz kartę postaci tak, jakby, tak. Mhm. Czego w 40 e nie masz, masz statystyki postaci i jego zasad Ale zobaczcie, że jest specjalne zbyt... musisz iść dzidzie. ale są takie, so jest, są takie oprogramowania do tego, mm. wiesz? No chociażby Battle Skype, w którym możesz tak, wszystkie exactly. zasady, które masz w danej armii rozpisane masz na jednej stronie. On ci podsumował. No, mówię do... w Deksie, zamiast na przykład no, było, pisać tak. 8 kolumn flafu dla danej jednostki, po prostu w skrócie, tak jak mam wydrukowane i zaraminowane te wszystkie zasady specjalne, gdzie Każda seda specjalna jest wytłumaczona dosłownie jednym zdaniem. Coś takiego Furious Charge plus jeden tam do czegoś. Dokładnie. W takiej sytuacji. I tyle. Dwa zdania. I to się na bank zmieści na tej samej stronie, gdzie masz. Jeśli flamba będzie wyrzucony gdzie indziej, które jest niepotrzebny zupełnie. To znaczy skrócony, no. Skrócasz flaw o jedną... tam kubinię, się ja teraz, jak ja, ja wyglądają teraz kodeksy? Ja będę mówił na przykładzie o no, kodeksu orków, który, który, który znam. masz Otwierasz stronę, masz nazwę figurki, na pół strony masz wywalone zdjęcie, które jest niepotrzebne, bo wiem jak ta figurka wygląda, mogła być fajna grafika, narysowana mogłaby być ta postać, i masz flaw którego w życiu nie, chyba nie przeczytałem do, do, do figurek, a zasad mam tam tyle, gdzie, że faktycznie można było wrzucić wszystkie schody specjalne, Statystyki statysty, yy, nie statystyki, z, y, opis broni. Y, właści, myślę, właściwie wszystko. myślę, że nie będziesz miał grafik, bo chyba ten chaosowy deks szóstej edycji chyba był ostatnim dexem, gdzie, gdzie masz. jak masz profile. Yy, no, nie wiem, wiem, yy, wiem, są yy, zdjęcia teraz. To są to jest, Teraz są zdjęcia twórcze. To jest takie twórcze trochę. No. Znaczy tak. myślę, że to bardziej ma pokazać jakimś młodemu graczowi, że dana jednostka wygląda o tak. Ale masz też pamiętaj, że masz też kodeksie z a tymi, z pomalowanymi fachkami. To, to, to już tam jest, no i tam ewentualnie można podpisać, no. Po co to marnować miejsce i czas? No. Okay, troszkę porobiliśmy sobie wishlisting, jeśli chodzi o no bo wszyscy już chyba powoli zaczynamy o tym myśleć, jak to będzie wyglądało i czemu znowu trzeba wydać pieniądze na książki. Chyba, że nie. Natomiast jeśli chodzi o modele Tanzesanów, no bo tak jak wspomnieliśmy, to jest temat dnia. Omówiliśmy Arimana, omówiliśmy rubrików nowych i Terminatorów, a oprócz tego, co jeszcze mamy? Mamy modele Cangorów to są jakieś takie demoniczne istoty, z tego co widzę, trzymające chainsordy i bolt pistole. I z tego co napisali na Warhammer Community, to ma być alternatywa dla kultystów, takich odpowiednich kultystów, powiedzmy dla armii Tausen Sanowej czyli mięsa armatnie, które można rzucić do przodu, niech ginie. I też było wspominane, że ci cangorzy występowali chyba już w tej grze Silver Tower of Cinch, chyba, chyba tak, oczywiście w odmianie Fantazjakowy, tak? Poza tym mamy boks egzaltowanych czarowników Tysiąca synów Gdzie są trzy modele czarowników Co ciekawe jak zwrócicie uwagę na to pudełko Ten który znajduje się na środku Tak jak chłopaki już mówili Puścił kolorowego bąka i dlatego unosi się w powietrze no, tak to wygląda no, Prawdopodobnie nie ma jump pack Natomiast zdjęcie jest niefortunnie zrobione Może tak być Inna sprawa, że model bardzo fajny Natomiast ten po prawej stronie, to chyba się odezwę do Games Workshopu, żeby mi jakieś tantiemy zapłacili, bo jak wejdziecie na łuski manufaktorom to już o, dobrze, ponad rok temu, jak nie lepiej. Pomalowałem customowego czarnoksiężnika z, Sk z, z Zemsanów, Zrobiony z Lorda, nie? Z zrobiony z Lorda z Dark Vengeance, przerobiony, tylko że ma po prostu inną rączkę. I tenże czarownik stoi na dysku Cinch'a, tak samo jak ten tutaj na pudełku, a przed nim z tego dysku unosi się książka z czarami, tak jak w tym modelu. Więc no no cóż, może coś by się należało za to. I ostatni model, który już wcześniej był sygnalizowany, to co mówiliśmy yy, przez pracownika Games Workshopu wychodzącego z kosza, model Magnusa. Yy, model Magnusa, który będzie wielki, będzie olbrzymi. Na Warhammer Open Days był w gablocie zaprezentowany i jest większy niż Imperial Night. Znaczy, A to było. nie było Ta, ten e, w dwóch tych w dwóch tak, ale dwóch był, wymiarach, ale mały ten, ten mały był tylko, żeby, tak, żeby zaprezentować malowanie, Angel. bo to jest y, drukowane 3D, tak? więc to, A, to po prostu w komputerze sobie wybierasz, w jakiej skali to chcesz wydrukować i, i masz generalnie. Tak? Natomiast model docelowy, mówi jest wielki, podejrzewam, że będzie kosztował tyle, co całe Betrayal at Chaos, albo więcej. I z tego, co pisali, ma mieć różne opcje, że na przykład różne głowy. Co ciekawe, to, to, nie, to będzie nadal Magnus. Tylko, że będzie miał różne miny. to na jednej był skrzywiony na przykład. Tak, pokazywali yy, bicy. To będziesz mógł zmieniać głowę w zależności od tego, czy przegrywasz, czy wygrywasz? Być może, <laughs> być może. a być może to odpowiada za to, że to jest na przykład jeden jest, yy, nie wiem, z okresu 30, świeżo ten? zmutowany mutanta, a drugi jest 40. -ki. Nie wiem, nie, no, to nie wiem, wiem. To, to dopiero zobaczymy. Jeden bardziej po, po, pował drugi wiem. Co oprócz tego? Wychodzi książka z serii Warzone Fenris. To już mieliśmy różne tam do Space Wolfów, o ile się nie mylę. Orków i tak dalej. Ulfeni chyba byli stamtąd, nie? A, Ulfeni, tak, przepraszam, tak. Ulfeni byli stamtąd. Wychodzi książka Gniew Magnusa, gdzie na okładce są Thousand Sani oczywiście i podejrzewam, że to będzie pierwsze źródło, gdzie pojawią się ewentualne formacje i nowe zasady dla tych Thousand Sanów, a później to może być zbiorczo w kodeksie chaosowym. Być może, być może nie. Jeszcze z nowości, które zostały ogłoszone, będą nowe spreje, nowe farby w sprayu. Storm Vermin Fair, Taki mm. oliwkowo brązowawy beżowy. The Fang, taki niebiesko-szary, dosyć ciemny. To jest używany na przykład chyba właśnie do Space Wolfów jako podkładowy. Aberland Sunset, czyli ciemnożółty, A poza tym dwa spraye podkłady, Chaos Black i Corax White, wyjdą w większych puszkach. Z tego, co widzę na zdjęciu, one są chyba dwa razy wyższe te puszki, czyli można będzie kupić jednorazowo i mieć tego więcej. Zapowiadają też kostki Thousand Sanów, to co jest ostatnio popularne, że zamiast jedynki jest logo, tutaj w tym przypadku zamiast jedynki jest ten wąż Uroburos gry, gryzący swój ogon, no i dwie farbki. i tutaj no właśnie, to jest, to jest coś co widzimy na tych boksach Thousand Sanowych, co mi się osobiście bardzo nie podoba, jak zajrzycie w kodeks szóstej edycji Chaosu, i jest dział z pomalowanymi figurkami, to są zaprezentowane z tego co pamiętam dwa modele Thousand Sunów, rubrików. Jeden jest granatowo-złoty i to jest moim zdaniem koszerne malowanie, zgodne z flafem ze wszelkimi artworkami jakie się pojawiły i drugie malowanie to jest taki akwamaryna niebieski, jaśniejszy, również z, z kolorem złotych i wszyscy ci Thousand nowi są na ten akwamaryna niebiesko-zielony, zielono-niebieski pomalowani. Halal. Tak. <głos> no i y, dlatego wydają też nowe farbki w buteleczkach Thousand Suns Blue który jest kolorem bazowym i kolor layerowy Ariman Blue troszkę jaśniejszy, prawdopodobnie do krawędziowania no można sobie tak pomalować ja jeżeli te modele będę kupował podejrzewam, że jakoś z czasem tak y, to na pewno użyję mojego schematu czyli zaczynamy od contour Blue i robimy na granatowo Tą część niebieską, a nie jakieś takie wesołe kolorki, tak samo jak Baby Blue na Space Wolf'a. Który Green Dark! Absolutnie nie ma sensu. No. Co mnie w ogóle zaskoczyło, to że tak naprawdę dostaliśmy w krótkim odstępie czasu dwa modele Arimana. Bo mamy Arimana z boxa tego Prospero 30, i teraz tak. dostajemy zapadejowany model do 40. Tak więc. No, można w dwóch systemach już uzbroić się w czarnoksiężnika, tak? tak? Jednego z najpotężniejszych czarno No Dobrze, a teraz jeszcze pytanie: w takim razie Prospero spłonęło, czy teraz Fenris spłonie? No a tam tak, jest końca czasu. W opisie było napisane, że właśnie. Że, na no, jeżeli idziemy w stronę End Times, czterdziestkowego, no, Fenris no, spłonie, to miałoby to sens. Ta na spłonię, tam, to tej frazy, na właśnie, planecie, nie spłonę, na której panuje tak, dokładnie, tak, tak tak bo. Zimna, bo... Tak, tak, bo w filmiku, który zapowiadał, Magnus zapowiada, że osfekcji, Super, że Fenris że spłonie, Fenris że będzie zamsta za Prospero. Przy zamieniał zem, zem. się już raz miścił, tam, y, Battle of the Funk, czy coś takiego, i mu nie poszło, bo go biorą z kłazu. Znaczy, no, Zaszczelił go z mażą. Generalnie widocznie Ariman jest równie skuteczny jak Abaddon, tak? Za trzynastym <laughs> razem się uda! Na przestrzeni dziesięciu tysięcy lat. Kuźwa zabłądzimy. <laughs> Ale, wiesz... No, tak mu nie można odmówić, nie? Z, nie no, z prawie. Ma chłopak priorytety w życiu, to trzeba przyznać. No. Zwytrwało. No. Tak. Przynajmniej. Natomiast nie wiem, czy panowie czytaliście, John French napisał taką trylogię o Arimanie, To kilka lat temu wychodziło. Czytałem e, pierwszy tom wierzą. był w porządku, drugi tom. Jak cię mogę, chociaż już w pewnym momencie się trzeba było trochę męczyć. Tam był bardzo fajny meks podróżą w czasie. I taką pętlą przyczynowo-skutową, ale trzeci tom zacząłem i nie przegnąłem. Mimo, że tolerancję dla książek 30 mam dużą, to niestety. Zawsze nie czytam tylko i jakoś tak mnie nie wciągnęło. Zawsze w tym uniwersum 40 tysiąclecia bawi mnie to, że taki na przykład karn facet żyje 10 tysięcy lat, uczestniczył w największych bitwach świata jest w ogóle czempionem korna, a potem na stole wyrzuca Słaby safe albo mu coś nie idzie, dostaje go Greciny. Tak, I to... nie osta... Ostatnio jakiś randomowy warboss z, z twojej armii zabił. No, to tak, bo, no bo... Miałeś, bo miałeś jakąś broń zinstalować dajesz bo... mi jeden safe Tu powinno być coś, co jest moim zdaniem, powinno być wykorzystane w, i w grach turniejowych i flawowych To, co jest w defaultu na przykład. Fake points, tak? Czy jakieś punkty wiary, nie wiem, jak się na, na polskie to przetłumaczyć, losu. No kuba, jednak rzucisz tą jedynkę, no zdarza się, bo takie są zasady. Nie chcę żeby ten kolej strzedł. Bierzesz, wiesz, odrzucasz jeden ten fake Point, w tym momencie on wraca na stół, albo w ogóle nie ginie, nagle w masakrycznie fantastyczny sposób unika tej kuli. nie dajcie im wszystkim Eternal no, Warrior, po prostu się biją od 10 tysięcy lat, mogą mieć tą zasadę. No, ale wiesz co chodzi <grym> tak? Że w tym momencie ta figurka się jednak nie zejdzie. No, Dadząc da da ci dwa ale wiem że, wiem, że w... Ale, ale, ale później w rozliczeniu na przykład w wyniku gry jednak no, przegrałeś, bo użyłeś swoich fake points, czyli ma więcej, tak? Czy coś się że niektórzy, niektórzy bohaterowie w 30 mają taką zasadę Marked by Dark Fates, mhm. czy coś takiego, że jeżeli gramy jakąś kampanię i zginęli, to można przerzucić, jakby, wynik i, i chyba mogą być na normalnej grze, nie? W normalnie gramy sobie, tak jak Witek tak mówi że nagle ma przekoksa w ogóle, tutaj jest fajny koleś, nagle potyka się na dajdzie, że starej nie? No, hello! Tak, to jest bardzo zabawne, że jakiś Ariman, właśnie w chaosie jest parę takich osób, bo, bo Ariman z, miał, miał przyjemność brać w herezje Horusa, czyli 10 tysięcy lat, Karn brał w herezje Horusa. Tak, Większość bohaterów pochodzi z tamtego okresu, więc facet ona... 10 tysięcy lat zajmuje się wojną, więc... Nie powinien ginąć od, od jedynki na, na Danger Znaczy tak? inaczej, we <głos> Flapie było, że oni ginęli, przynajmniej Karn ginął Byli często, wyzywanie, wyzywanie. ale był odradzany przez Korna, bo Korn bardzo lubił, kiedy Karn robi rozlew krwi. No ale okej, okay, jeżeli Greczyny zabijają Karna, no to Korn by się chyba wkurwił trochę. No. no dobrze, moi drodzy, to by było na tyle na ten odcinek. Na pierwszy nasz odcinek podcastu Złoty Tron. Mam nadzieję, że słuchało się Wam, nas miło. Musiałem złożyć to słowo w swojej głowie. <głos> Cóż, zapraszamy do następnego odcinka, który pojawi się, jak się pojawi, tak jak mówiliśmy na początku. Jak się nam uda, to się nam uda. I jeżeli macie ochotę zostawić jakieś sugestie, pomysły, co byście chcieli usłyszeć w tym podcaście, to wrzućcie to w komentarzach na kanale lub też na, w miejscach w różnych, w których się to pojawi, na Facebooku czy na blogach. Dajcie nam znać, potrzebujemy waszego odzewu, waszych informacji, znaczy informacji, waszych opinii, więc czekamy na to i cóż, na razie się, żegnamy i słyszymy się następnym razem, na razie. Dajcie. Dzięki, na razie. Właśnie Disa dobrego wymyśliłem, że dadzą figurkę wielkości twojego kutasa, a nie, Epic teraz nie wychodzi. <śm>